Mam zwinę mów na mnie mi sztek dek Laski są mokre i proszę o więcej Na głowie snebek na plecach backpack Wypchany stawem jak gland który kręcę Po to mam ręce Trzymaj swoje wzniesione w powietrze Nawet jak nie chcesz tabka, że rozkaz Za nieposłuszeństwo jest kara Demoluję miasto, jak Godzilla Nie do zatrzymania hardcore, broni bronię świata Jak prawej strony Majką Z lewej strony biegam, a tak rona Słuchacza chwytam na styl jak na laso On ze mnie lepszy niż Marlon Brando Ty puszczaj to z iPhone Podłącz głośniki niech pierdol nie basz ją Zarobić banknot nie jest tak łatwo Prędzej pierdol od kolesia w manto Tajo to opalto, krzywego Walfnos Niech nikt nie mówi, że jest to, bo to tamto nie okazuj słabości Juliusz Cezar, chcę kości kości. Most łącząc jestem, wiesz, że zgubisz mnie na pierwszym zakręcie. Pędzę jak z zróbmy miejsce. Nie poradniesz sobie z moim tempem, tak. Przybierz z obcej planety, zjawił się, by niszczyć słabych niestety. Moją bronią słowa mój to i blety. Ocaleją mordy i piękne kobiety. Pierdolony potwór! Pierdolony potwór! potwór! Potwór, hmm. jestem Rick Norton, nie Edward Kalem. Wsłuch go osób morto, wyrwę flór dalej. Bez krupów wcale tak, tak to potwór. Pierdolony potwór, potwór zamknij z swoją gębę. Wie, że rap zastępuje mi strzelbę. Wie, że lufa zaraz stanie się kneblem. Pewnie pociągnę za spust. Jeden strzał w głowę, na wieki wieków game over. Chyba, że jesteś stalonem, ale coś mi się nie wydaje. ziomek. Jak obi knobi. Odetnę nogi Stawię ciała wrogowi Jak w Barcelonie Godin Robię ten rap Wtedy się czuję jak czuję się tak. E.T. to ja Z innego świata przybyłem by kłaść Pokalę nabit, nabić kanabis Do szkolnej lufy ujarać się z wami Między wersami lecę jak lark nuta cię buja, że złamiesz sobie kark Pierdolony potwór Pierdolony potwór Pierdolony potwór Potwór Zrobiony w kanapę czuję komfort Latam wysoko w murach Concord Nabiłem bongo Bosko, Kumpel to wciągnął mordo Totalny odlot Puch! Uca znów leci Trzeci Oczy zmrużone jak lecik, Secik Przygotowany by kręcić bledka, stafi, Komunikacji Bilecik Pieddo do adobesynu! do besynu. The bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the bed, the the